Klasyk i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co myrocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście Jest sobota, 25 czerwca 2016 roku. Słuchacie właśnie 87 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z wami Szymas, Cisza i Skóra. I Chipsy. Witam cię serdecznie. <grym> witam, witam. Niestety Chipsów nie mam. Ale za to mam e, wspomnienia o dobrych wakacyjnych filmach i dzisiejszy seans, który, na który zaprosimy naszych e, słuchaczy. Tak. a Zaprosimy Was do obejrzenia filmu Hush w reżyserii i ze scenariuszem Majka Flanagana, znanego Wam zapewne jako autora Okulusa, a także filmu Before I Wake, zanim się obudzę, który swoją drogą nie wiem, czy w tym tygodniu nie ma premiery, w sensie, jak wysłuchacie tego w sobotę, czy wczoraj nie miał premiery, ja prawdopodobnie właśnie z waszego punktu widzenia wczoraj go widziałem na NMF-ie, na NMF-ie z obecnościami i właśnie między innymi nowym filmem Mike'a Flanagana, ale i hash czyli cisza, o którym to filmie dzisiaj wam opowiemy, jest także dziełem nowym. Jest filmem, który także ukazał się w tym roku, w 2016. I no może właśnie od razu przejdziemy do tematu. Skoro już zaspoilerował w sumie, że będziemy zapraszali do seansu, czyli prawdopodobnie będziemy polecali. Film... No nie, to było tak kurtuazyjnie. Tak. No tak. Film w sumie zbiera pozytywne w miarę recenzje. Póki co, znaczy na film webie to jest 6,7 na 10, na IMDb chyba jakoś podobnie. Metascore ma też 67% lub też 7,6 na 10. Na Rotten Tomatoes ma 100% pozytywnych opinii od krytyków, 76% pozytywnych od widowni, ocenę 7,8. Wszystko tak w miarę wysoko. No i właśnie teraz przejdźmy do tego, co to w ogóle za film. Ta cisza, ten hash. Otóż jest to historia głuchoniemej pisarki o imieniu Medi. Medi mieszka w domku pod lasem w spokojnej okolicy, gdzie tak naprawdę jej jedynymi towarzyszami są kot o imieniu Zdzira i mieszkająca w pobliżu Sara. Miejscowa po prostu. Ta właśnie cicha, odizolowana przestrzeń wydaje się dla Medii idealna, by właśnie uciec od cywilizacji, móc okończyć nową powieść i właśnie wieść swój spokojny żywot, przy czym okazuje się także idealna dla zamaskowanego psychopaty, który pojawił się w okolicy i który postanawia osaczyć Medii, zniszczyć ją psychicznie i fizycznie, a w ostatecznym rozrachunku także zabić. I tak w skrócie prezentuje się właśnie fabuła tego filmu. Jak się skończy tego raczej nie zdradzimy, choć pewnie zrobimy strefę spoilerową na koniec. A teraz, no jak widzicie, jest to home invasion, takie w miarę standardowe, chociaż ten wątek jeszcze za chwilę rozwiniemy i teraz może, cóż, no słuchajmy, co ma skóra do powiedzenia, jakie są twoje takie wstępne odczucia jeszcze bez, wiesz, bez wchodzenia w szczegóły, spoilery. Czy podobał ci się ten film? Czy podoba ci się ta historia? Najbardziej to podobało mnie się to, że jak poleciłem ci ten film, to zdecydowałeś się go obejrzeć. <głosy> No, czasem tak mi się zdarza, że jak mi coś polecisz, to coś. No, czasem. Więc ja powiem tak, że z tych wszystkich ostatnich filmów, do których namawiam prowadzącego Necropolitan, to jednak ten film jest najsłabszy, tak powiem. Bo, no, bo jednak wyżej cenię sobie filmy, o których mówiłem, Gift, tak? I Invitation. Jednak są to filmy innego typu, innego gatunku, a ten zakwalifikowałbym dokładnie do takiego thrillera. I nic więcej, czyli dobry thriller i nic więcej. Czyli jeżeli nastawiasz się na rozrywkę w dobrym filmowym stylu, plus do tego home invasion, Tereny kojarzące, tereny, lokalizacje kojarzące się, no nawet z Evil Dead, czyli chata w lesie, pusty bur, co podkreśla zresztą pierwsza scena, gdzie kamera pokazuje niczym z dronu połać lasu i powolutku schodzi w dół przez koronę drzewa, aż po pnie i odwraca się 90 stopni wokół własnej osi i pokazuje domek. Czyli już od samego pierwszego ujęcia czujemy odseparowanie, czujemy taką em, samotność i jeżeli na takie klimaty mamy ochotę, no to jest to coś idealnego, tak powiem. Mm -hmm. Chociaż z tym, jak powiedziałeś o tym Evil Dead, to tak we mnie się czerwona lampka zapaliła, bo znaczy okej, okay, no jest dom w głębi lasu, tak, ale dom w głębi lasu mamy w tysiącach różnych filmów. Mnie to no już... tak, ale, ale to co to za czerwona lampka? To zaraz wezmę młotek i ją rozwalę. <laughs> Tak, i będzie zły food upgrade, ale to Nie, ja... no słuchaj, wiadomo, że Evil Dead to jest groteski trochę, jest przerysowane wszystko i tam no właśnie. scenografia jest bardziej, powiedzmy, podkoloryzowana. No ale i głównym motywem, głównym elementem, o który mi tu chodziło, no to jest chata w lesie. No, no to tak, no to chata w lesie jest, no. ale cała reszta się nie zgadza, bo właśnie, yy, tak no, cała to cała jest... reszta się nie zgadza, ale jednak jest to film w stu procentach, o chacie w lesie. no, Ja bym powiedział tak, że tutaj jest więcej chaty w lesie niż w filmie Chata w lesie, czyli Cabin in the Woods. Bo w Cabin in the Woods tej chaty w lesie to na początku tylko było chaty, a potem jak oni już tam wgłębiają się, no to już tej chaty prawie, że nie widać. Natomiast tutaj jest chata w lesie. No więc... bo skóra to jest home invasion, czyli musi być home przez cały film i invasion przez cały no film. No tak, ale nie zawsze jest to chata, bo czasami jest na przykład blokowisko. No dobrze. Czy... No, no, słuchaj, chyba odchodzimy od tematu. ale zachodziłem zaprosiłem odchodzimy... skórę i po prostu nie, od nim od... anegdoty, anegdoty, taj... anegdoty. Zaraz zaczniemy gadać o niebie o nie naszych działkach mi gdzieś tam. Tutaj, nie imputuj mi tutaj, że odchodzimy od tematu, bo właśnie dochodzimy do sedna człowieku no ja jako Dajesz. zwolennik kategoryzowania filmów jako zimowe, wakacyjne i leśne o, potrze, nie <grych> zdecydowanie opowiadam się za taką kategoryzacją i, i, i oznaczeniem jeżeli ktoś wybierze się do lasu na działkę to to jest super rzecz a ja powiem, że ja to oglądałem w środku wielkiego miasta, chyba trzeciego co do wielkości w tym kraju i też oglądałem się to genialnie. No a myślisz, że ja to gdzie oglądałem? Również w środku wielkiego miasta. No i co? Też dobrze oceniłem. Ale jeżeli ktoś ma taką możliwość, jeżeli ktoś wyjeżdża, no to niech poczeka ten tydzień czy dwa tygodnie i tam dostanie takiego ataku paniki, jakie chyba ty dostałeś podczas oglądania. Tak, bo skoro ja wie, bo masz smsa, wysłałem, że film mnie skopał dość mocno emocjonalnie i właśnie wyjaśnijmy. Tak jak mówisz, mamy ten dom w głębi lasu, przy czym to nie jest taka mała chatka, tylko to jest no, spłagę taki domek, w którym mogłaby spokojnie jakaś rodzinka zamieszkać. I mamy tę jedną osobę w środku. I właśnie to jest home invasion. Pod wieloma względami tradycyjne, schematyczne. To jest kino gatunkowe, ale wyróżnia się po pierwsze tym, że jest bardzo wiarygodne w swojej schematyczności. To znaczy bohaterowie myślą na tyle logicznie, na ile pozwala im na to sytuacja i to, kim są. Mamy na przykład tego psychopatę, który... To nie jest tak, że facet po prostu wpada tam z, od początku chcąc zabić konkretną osobę, zabija ją i wypada, nie? To jest psychol, który chce się zabawić, ale w tej całej swojej zabawie stara się zabezpieczać. Stara się działać tak, aby nie wpaść, aby jego ofiara nie uciekła, nie wezwała pomocy, policji i tak dalej. Z drugiej strony mamy właśnie tę ofiarę. Głuchoniemą kobietę, która wiadomo, że jest w ciężkiej sytuacji i widać tę ciężką sytuację, ale zarazem chce jakoś wyjść z tej sytuacji, chce sobie jakoś z tym wszystkim poradzić. Zmienia się jej stan psychofizyczny i to też wpływa na to, co widzimy na ekranie. Pokazywana jest masa detali w działaniu jednej i drugiej osoby, których właśnie potwornie brakuje mi w wielu home invasion, bo często mam wrażenie, że w takich właśnie horrorach czy też w thrillerach, wystarczyłoby jedno, jakieś działanie jednej czy drugiej strony i byłoby po filmie, tak? albo właśnie morderca psychol by wpadł albo znowu ofiara by straciła życie, raz, dwa, trzy byłoby po filmie. A tutaj właśnie ja wręcz doszukiwałem się takich detali, których mógłbym się doczepić i trudno mi było takie znaleźć, yy, zwłaszcza, że to jest film, który rozgrywa się współcześnie w erze telefonów, komputerów, alarmów i twórca Mike Flanagan właśnie pomyślał o tym wszystkim i tak to rozplanował, że ten scenariusz ja go kupuję w pełni. Po drugie, właśnie ten film unika typowych błędów home invasion, to znaczy w pełni wykorzystuje całą przestrzeń domu. Często mamy tak, że mamy napad na jakiś dom, ten dom jest wielki, ale połowy pokoi w ogóle albo nie widzimy, albo one nie mają żadnej roli, bohaterowie o nich w ogóle nie myślą, albo przebiegają tylko przez nie i po prostu widzimy wielki dom. Tutaj mam wrażenie, że ten dom nawet, nie wiem, wszystkie rzeczy, jakieś poddasze, kuchnia, pokój, łazienka, wszystkie pomieszczenia są w jakiś sposób wykorzystane, że bohaterka właśnie zastanawia się, co, gdzie, jak, jak to wszystko jest którędy, co z którego miejsca co widzę, którędy mogę gdzie przejść, jak mogę się wydostać, tu, tam, od tej strony, od tamtej. Po drugie, ten film pokazuje właśnie różne możliwości działania, ich wady, zalety i dodatkowo przez to ograniczenie ilości bohaterów, bo w ogóle w tym filmie gra chyba pięć osób na krzyż, z czego te dwie widzimy na ekranie przez większość czasu trwania filmu. Przez to ograniczenie nie musimy obserwować takich głupich zgonów, jakichś bezmyślnych bohaterów, bo nierzadko w Home Invasion mamy właśnie tam, nie wiem, 5, 10 osób w tym domu i co najmniej połowa z nich ginie w idiotyczny sposób i w ten sposób budowane jest napięcie i się robi z tego taki slasher słaby, a tutaj właśnie napięcie budowane jest w trochę inny sposób i po trzecie Perfekcyjnie moim zdaniem wykorzystano wątek osoby głuchoniemej. Po prostu film naprawdę bardzo fajnie gra nie tylko obrazem, ale i dźwiękiem. Pokazuje nam, właśnie pozwala czasami usłyszeć, to, co słyszy medi, nasza głucho nie ma bohaterka, pozwala wczuć się lepiej w jej sytuację i w ten sposób zwiększa nasz dyskomfort, także jako widza, sprawia, że zupełnie inaczej patrzymy na pewne wydarzenia, że zwracamy uwagę właśnie na dźwięk, bo kto normalnie w home invasion, czy w jakimkolwiek innym horrorze tak się skupia na dźwięku. A tutaj naprawdę my się zastanawiamy, czy to wyda dźwięk, czy tamto wyda dźwięk. Wczuwamy się w bohaterkę, która na przykład nie wie, na ile głośny jest jej oddech. Zresztą sam początek filmu. Ty Skóra powiedział o tym obrazie właśnie, że mamy ten prowadzenie tę ekspozycję, jeżeli chodzi o tę przestrzeń, ale mamy też coś podobnego, jeżeli chodzi o dźwięk, bo sam początek pokazuje nam, ile różnych dźwięków pojawia się na przykład, gdy otwieramy szampana, gdy wlewamy go do lampki, gdy go otwieramy, czy gdy coś gotujemy. Ile różnych naprawdę... Bardzo zróżnicowanych dźwięków pojawia się przy tak prostej czynności jak gotowanie jakichś tam szparagów i wrzucanie czegoś do piekarnika. I to było tak genialne dla mnie, zwłaszcza, że my się zajmujemy też dźwiękiem jako podcasterzy, że no to mnie już kupiło. I gotowaniem szparagów. Akurat szparagów za bardzo nie, ale to, dlaczego nie w drugiej stronie? No? Trzeba być otwartym na nowe smaki, nowe rzeczy. No dawaj, dawaj, bo masz taki flow, że kuźwa, ja zapomniałem od czego zacząłeś. A ja się zapowietrzyłem. I, i, no. to, więc mówię, <grym dla <grym> mnie bardzo fajna home in bed, świetna gra z tym dźwiękiem i tak naprawdę, nie wiem, czy do tych emocji już powinienem przejść. E, może im przejdę do emocji, to jeszcze powiem, że tak właśnie to jest teatr dwóch aktorów, dwójki aktorów. E, Kate Siegel, która też była współautorką scenariusza i która od niedawna jest żoną Majka Flanagana, Kate Siegel grała też w Oculusie, która miała trochę występów gościnnych w różnych filmach, serialach. Teraz zagrała właśnie główną rolę w hasz i niedługo zagra, czy zagra, wejdzie do kin film Diabelska Plansza Luigi* 2. Druga część Diabelskiej Planszy Luigi* i co ciekawe właśnie za jej reżyserię też odpowiada Mike Flanagan i właśnie w jednej z głównych ról będzie jego żona Kate Siegel. Tutaj ten duet sprawdził się doskonale. Co do *Luigi* no to wiecie, pierwsza część była słaba. Bo pierwszą w ogóle robił Styles White i to był jego debiut, i ogólnie tamten film był tą taką reklamówką Hasbro trochę. A czy tam nie było za bardzo no, jakiejś takiej akcji horrorowej? Stricte. Zresztą Styles też White odpowiadał za zapowiedź z 2009 roku, więc. Tutaj będzie to samo. Tu będzie to samo, tylko ten reżyser po prostu wyrabia sobie nazwisko i teraz ma możliwość wzięcia udziału w kasowym filmie bardziej i po prostu zarobić. Myślę, No że... tak, ale jeżeli teraz za scenariusz reżyserii, aktorstwo odpowiadają ludzie, którzy jednak brali udział w dwóch fajnych horrorach, takich dobrze zrealizowanych, właśnie jak Oculus czy teraz Hash, to myślę, że może być dużo lepiej jednak niż w Jedynce. No zobaczymy, zobaczymy. No tak, to sequel niby słabego filmu, ale ja jestem dobrej myśli i ja chętnie to zobaczę, szczerze mówiąc. Bo tak jak mówię, tutaj to się sprawdziło doskonale mhm. i właśnie emo ja to oglądałem pod wieczór w dniu, w którym byłem ostro wkurzony. Mm -hmm. Ten nasz psychol jest ostro rąbnięty, a nasza bohaterka, no oczywiście sympatyzujemy z nią, ale ma przekichane, jest głucho, nie ma. Znajduje się właśnie na odludziu, odizolowana w domu, w którym jeszcze wyłączono prąd, więc nie dość, że nie słyszy, nie może nawet krzyknąć, to jeszcze ma ograniczone pole widzenia. I to, jak Flanagan gra właśnie tym poziomem zagrożenia, to jak bohaterka stara się jakoś wyjść z tej sytuacji i jak nawzajem ta szala zwycięstwa przesuwa się to w jedną, to w drugą stronę, no to ja naprawdę zapowietrzyłem się w wielu momentach, tak, że w sensie wiesz, że siedziałem i Boże, Boże, co się dzieje? Po prostu nie mogłem wytrzymać, a w scenie z dłonią Pewnie kojarzysz, że druga połowa filmu jest taka fake scena, która się okazuje, że do tego nie doszło i po chwili coś się dzieje z ręką jednego, jednej z postaci przy drzwiach wejściowych, no. to w tym momencie napięcie było takie i ta scena była tak kopiąca, że mnie aż łzy do oczu napłynęły i po prostu aż jęknąłem tutaj już mówię, Boże, zaraz nie wytrzymam. Zresztą cały czas to napięcie było tak silne, że mnie się naprawdę ciężko to oglądało. Może byłem też jakoś tak naspidowany psychicznie, bo byłem naprawdę bardzo wkurzony. Miałem ciężki dzień, zaliczyłem awanturę rodzinną, też niefajną i jakoś tak byłem cały spięty ale po prostu na tym filmie no myślałem, że nie wyrobię no. to było tak nieznośne że aż sam właśnie to wstrzymywałem oddech to zaczynałem szybciej oddychać to jakoś się skrzywiłem tutaj i to nie właśnie przez jakieś sceny bardzo brutalne tylko przez napięcie, przez samo napięcie nie przez scares, nie przez jakieś flaki wypływające z ekranu tylko przez nieustanne napięcie Mhm. odbij piłeczkę no słuchaj, za dużo tutaj poruszasz wątków naraz. Sam prosiłeś, bym ciągnął dalej. Ja teraz nie wiem, co tutaj do czego by się tu odnieść, no bo y, oglądałem ten film z miesiąc temu już. Troszkę by się pozapominało, ale wydaje mi się, że rozmywasz pole widzenia potencjalnego widza, bo dla mnie głównym nowym jeśli chodzi o thriller, jaki tutaj się zastosowano, no to jest ograniczenie percepcji głównej bohaterki, czyli wprowadzenie postaci y, od początku głuchoniemej. I czegoś takiego w horrorze wcześniej chyba nie było. Sięgnąwszy wstecz do 1967 bodajże roku i filmu z Audrey Hepburn, Czyli, wait until dark. Audrey Hepburn, gwiazda, no, znana chociażby ze śniadania z Tiffany'ego, zagrała tam właśnie też głuchoniemą kobietę Ona nie była ślepa, w domu. niewidoma? Albo ślepa, no, niewidoma. Tak, Podobny się... mot. Niewidoma. Ale nie była głucha, tylko niewidoma, mówisz, tak? Tak mi się wydaje. No, to, no, ale podobny motyw, mm -hmm, tak, tak. tak? Zaginiona kobieta, i też, o, która ma ograniczony jakiś zmysł. I to rzadko w kinie się pojawia. Nie wiem dlaczego, bo okazuje się, że to bardzo dobrze gra, ponieważ taki zabieg pozwala, pozwala za pomocą filmowych środków, takich jak na przykład dźwięk takich jak montaż, spowodować wczucie się widza w pozycję tej bohaterki. Nie dość, że właśnie w pozycję zamkniętej osoby w podczasku, ale osoby głuchoniemej. Bardzo łatwo można w ścieżce dźwiękowej nagle wyciszyć wszystko i tym samym właśnie zwiększyć napięcie i uwagę, może tak powiem, zwiększyć uwagę widza jednocześnie zwiększając napięcie bo jeżeli wyciszamy jeden zmysł odbiorcy, czyli odcinamy ścieżkę dźwiękową no to jakby uszy przestają słyszeć, co jest naturalnym systemem organizmu i wytęża się wzrok wypatrujemy tego mordercy ta bohaterka patrzy się na, ści za ścian na ścianę, patrzy się na okno. Zaraz ktoś tam wyskoczy, zaraz coś się pojawi, a może on jest już w środku, może zaraz będzie ją gonił. I to właśnie jest filmowy zabieg, filmowy, czyli że to działa w filmie lepiej niż powiedzmy tam na, na papierze. Mhm. Jeszcze wcześniej mogę podać taki film Miracle Worker, czyli Miracle Worker to jest niesłużąca czy pracownica. Czarno-biały film opowiadający o kobiecie, która przyjeżdża na wieś, gdzie mieszka taka dziewczyna, która jest właśnie otumaniona w jakiś sposób. Nie potrafi mówić. Zamilkła, nie może mówić. Nie wiemy, czy ona udaje, czy ona jest naprawdę chora. Tamten film był bardziej taki dramatyczny, obyczajowy. Kilka elementów takich grozy też było, ale to, to raczej nie był horror i tam również to y, o wiele lepiej by mi się oglądało niż y, pomyślałbym sobie, o, będę zaraz czytał książce o kimś głuchoniemym. Oczywiście tego, tego nie wykluczam, bo i takie przypadki są y, jak choćby według Łotra na polskiego pisarza Adama Wiśniewskiego-Snerga. Y, jednak film Hash y, dokładnie zabiera się za tę problematykę w gatunku thriller. No tutaj może skontrowałbyś mnie, no, czy to jest problematyka, czy odpowiedziałbyś mi na pytanie, czy myślisz, że tutaj reżyser porusza tę problematykę głuchoniemej kobiety, czy po prostu właśnie wykorzystuje ją do swoich celów, żeby, żeby zrobić napięcie. Jak uważasz? <śmiech> Pokrusza problematykę, wykorzystuje do swoich celów. Ja myślę, że coś pomiędzy, bo właśnie o to chodzi, że Tutaj nie jest najistotniejsze to, że bohaterka jest głucho ma, tylko to, że wykorzystano ten fakt w pełni i że wprowadzono wiza Taki stan, by mógł się z nią identyfikować i zrozumieć, w jakiej sytuacji się znajduje. Tak jak mówiłem na samym początku, yy, prosta scena, ona sobie gotuje i po prostu nie ma żadnego tła. Jest cisza i tylko słyszymy właśnie jakieś brzęknięcie, wsuwanie blachy do środka, skwierczenie jedzenia, jakąś tam gotującą się wodę. Takie rzeczy niby normalne, ale przez to, że widzimy to na początku filmu, my się na tym skupiamy, przez to, że jest ogólnie cisza i że te dźwięki są nieodizolowane, ale jednak jakoś tam pojedynczo pokazywane, to zaczynamy zwracać uwagę, aha, rzeczywiście jest dużo tych dźwięków. Wow, w ogóle tak się o tym nawet nie myśli, ale to wszystko brzmi, to wszystko jest takie właśnie... Wyraźny, konkretny. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz na przykład okazuje się, bo ty mówisz o tym, że pojawia się cisza. Właśnie o to chodzi, że w tych momentach, gdy my słyszymy z punktu widzenia bohaterki, to to nie jest kompletna cisza, bo mnie się też wydaje, ja teraz może gadam lekką głupotę, ale wydaje mi się, że kiedyś też oglądałem jakiś program na Discovery czy czymś takim, dokumentalny o właśnie osobach głuchoniemych i wydaje mi się, że one nie słyszą absolutnej ciszy, tylko właśnie pewnego rodzaju szum. I tutaj też coś takiego słyszeliśmy, że gdy przełączaliśmy się jak gdyby na percepcję bohaterki, to pojawiał się taki średnio przyjemny właśnie szum, coś w rodzaju, może nie śnieżenia, ale taki... Dziwny dźwięk nie będący kompletną ciszą. Jest różnie, jest różnie, bo czasami jest jakiś pisk. Wszystko zależy od sytuacji, od tego, czy trzeba scenę bardziej na, na, naszokować, na, na, naspeedować, czy zwolnić. Ra, myślę, że raz to jest szum, raz są to jakieś wysokie tony, ledwo co odczuwalne. Mm. Żeby, żeby to trochę wydaje mi się tak zróżnicować, wiesz, żeby nie było na przykład samej ciszy, tylko żeby była jakaś większa różnorodność. W... Możliwe, przy czym mnie się nie wydaje, że to była po prostu różnorodność, tylko że to zawsze było jakieś dopasowanie, że sam jak gdyby też bardziej chyba słychać jej rytm serca, może w tym lekko tak jak gdyby się odbijał. Też się pojawia, tak, też się pojawia. W każdym pojawia. razie świetnie to wyglądało. Pojawiają się jeszcze takie wątki, bo w pewnym sensie on porusza też problematykę życia takiej osoby, bo pokazuje jak ona sobie radzi, tak jak się komunikuje z innymi, czy to na żywo, czy to właśnie przy pomocy nowych technologii, kom teraz Skype'a, y, słyszymy na przykład, że alarm przeciwpożarowy w jej domu musi być tak głośny, by poczuła wibrację Bohaterka w przypadku pożaru, ja na przykład dzisiaj, dosłownie dzisiaj, idąc rano na uczelnię, bo dzisiaj egzaminowałem, trwała właśnie sesja i dzisiaj ustne robiliśmy studenciakom, po drodze włączył się przy takiej knajpce też studenckiej alarm i on tak właśnie wył, że obstrachując od samego wycia, to ja słyszałem po prostu na twarzy te fale uderzeniowe tego dźwięku, bo przechodziłem właśnie chodnikiem tuż obok tego budynku i tak sobie pomyślałem właśnie o tym szczególe z tego filmu, że to też jest tutaj, zwraca się na to uwagę, tak, na takie różne niby detale, ale detale, które sprawiają, że ten świat przedstawiony jest dużo bardziej wiarygodny, pełny, łatwiej się w niego wczuć, zrozumieć to wszystko i tutaj sporo jest tego typu rzeczy. Ale wiesz, każdy alarm tak działa mocno. Tam było chyba pokazane, że ona ma jeszcze światło dodatkowe, które mocno świeci, żeby ona zobaczyła to światło. Ale było powiedziano o tych wibracjach i nie każdy, bo na przykład jak byłem w akademiku mieć przeciwpożarowy, to on wył, no, głośnawo, ale na przykład żadnych tych wibracji nie dawał. tak? Nawet jak to mi nad głową... A kogo tam obchodzą studenci w akademiku, czy się spalą, czy ich ktoś uratuje? W sumie... <laughs> Ale tak podoba mi się to, że Flanagan nie tylko po prostu wziął sobie głuchoniemą kobietę, by pokazać, aha, teraz nie będzie po prostu głupiej rodzinki kontra y, mordercy, tak, takiej sytuacji, tylko będzie właśnie osoba głuchoniema i y, nie wziął tego tak bezmyślnie, tylko naprawdę przemyślał sobie to, jak to pokaże i y, sama Kate Siegel też zagrała moim zdaniem bardzo dobrze tę głuchoniemu. Zagrała dobrze, ale jednak moim zdaniem on tutaj wykorzystuje tylko motyw e, głuchoniemej do horroru, co no, nie krytykuje, ale jakby nie ma tutaj głębszej refleksji nad e, tego typu e, chorobą. Ewidentnie jest to wykorzystane pod gatunek Nie ma tutaj właśnie tego, co na przykład w Miracle Worker. No tak, ale sam powiedziałeś, tam to jest dramat obyczajowy, a to jest horror home Tak, ale, no, ale słuchaj, ale, ale y, horror, obecność horroru nie wyklucza y, jakiegoś głębszego spojrzenia. No chociażby weźmy liśnienie. No jest to horror, ale jednak problem alkoholizmu jest rzeczywiście poruszony. A tutaj y, ja mam wrażenie, że to jest tylko po łebkach poruszone, znaczy po łebkach, no, no właśnie to, co jakby wizualnie można pokazać, zresztą również w rysie fabularnym jakby, no nie ma jakby rozmowy, znaczy nie to, to jest banalny przykład. Ale właśnie skoja dobrze, no, bo... Może nie będę tutaj tego rozwijał, bo nie chcę też czynić większego zarzutu no, z ja tego, myślę. tylko po prostu, że ten film nie wychodzi poza swoje ramy gatunkowe, rozumiesz? A chlśnienie, dajmy na to, wychodzi poza swoje ramy gatunkowe, bo jeżeli y, będzie ktoś rozmawiał o alkoholizmie, to można przykład y, alkoholika, postaci w, w liśnieniu analizować pod kątem powiedzmy tam medycznym i tak dalej, i tak dalej. No tak, ale to są jednak moim zdaniem dwie różne rzeczy, bo jakbyś chciał tutaj analizować właśnie postać głuchoniemej jednostki, to, to w ogóle homebaging się do tego nie nadaje skóra, no bo to byś musiał mieć właśnie... a da tam się nie nadaje Jak to się nie, no, nie bo nadaje? no musiałbyś to... mieć jakieś właśnie sytuacje a... komunikacji, życia w społeczeństwie właśnie, najlepiej radzenia sobie w różnych sytuacjach takich codziennych, a wtedy byś nie miał hmm. tej izolacji w domu i jednego psychopaty za oknem. Tak to by... No, ta... no ale jednak tam jest druga bohaterka i koleżanka. No tak, dzięki której, która jest jak gdyby sposobem na zawiązanie akcji i która pomaga nam właśnie na początku poznać medii, dowiedzieć się o niej wielu różnych rzeczy w taki dość naturalny sposób, a jakby były teraz takie pogadanki właśnie w stylu, a jak sobie radzisz z tym, a jak właśnie straciłaś ten słuch? Ale ja nie mówię o pogadankach w stylu polskiego filmu współczesnego. No ja mam nadzieję, no bo to by było bardzo słabe. Ja nie mówię o tym, no słuchaj, ja proponuję, żebyśmy tego wątku tutaj nie rozdrapywali, ponieważ yy, to jest temat trochę na inną dyskusję. No moim zdaniem ten scenariusz nie wychodzi poza swoje ramy yy, gatunkowe, no czyli po prostu to jest jakby tylko i wyłącznie thriller. Tak, to nie jest dramat obyczajowy, koniec tematu. Koniec tematu. I teraz co jest i teraz, jeżeli jakby się rozpatruje filmy, to się ustala, co jest tematem filmu. Więc pytanie, czy tematem tego filmu jest to, że człowiek jest uwięziony. Więc w moim ocenie większym tematem tego filmu jest to, że człowiek jest uwięziony i próbuje uciec z domu tak. przed mordercą. Czyli na, na drugim punkcie, na drugim polu, czy kurczę, też nie mogę znaleźć tego słowa, jest, jest ten fakt głucho niemego tak, człowieka. Ja, Skoro, ale z drugiej strony, to nie jest tylko osoba uwięziona w domu, bo właśnie to jest istotne, że ona z ma. I ja szczerze mówiąc, ja ci chyba nawet to też napisałem, że jeżeli miałbym właśnie utracić słuch i mowę po obejrzeniu tego filmu, to bym chyba sobie w łeb strzelił. Bo <głos> dla mnie... Tak, no to byś słyszałem, tak? Ja cię proszę, żebyś tego jeszcze nie robił. Ale właśnie. Was. Słuchaj, to jest ważne, że ta bohaterka jest głucho nie ma. Dlatego moim zdaniem to nie jest gdzieś na trzecim planie, że to, to nie jest nieistotne. To nie jest dramat obyczajowy, ale. Jest to... ważne, jest ważne, ale do jakich celów jest to używane? To jest używane do celów stricte gatunkowych. O no to, bo mi to jest kino gatunkowe. To do jakich celów ma być używane? No. To nie jest film dokumentalny, ani nie wiem. Jest tak nie teraz. Teraz No, jak to nie wiesz, o co mi tutaj chodzi? Muszę. No, to słuchaj, pomińmy, y, bo ja tutaj już. Y, znaczy, tu mógłbym jedynie wrócić do tego, co na początku powiedziałem, że ten film jakby nie wychodzi ponad thriller no to, to, źle, to to źle? Nie powiedz, czy to jest dobrze, czy to źle? Nie. Y, to jest źle w, w globalnej ocenie, tak. Tak bym powiedział, to jest źle w ocenie globalnej tego filmu. Dlatego na samym początku mówiłem, że ten obraz sprawdza się jako thriller, jako thriller. Ale na przykład weźmy taki film Kubrika Oczy szeroko zamknięte, który też jest thrillerem, ale porusza w swoim temacie problemy takie jak na przykład, no nie będę tutaj poszerzał, ale chociażby no, problemy... Nie, no nie będę. Bo tutaj, bo tam akurat dużo jest problemów, ale weźmy coś takiego, na przykład fetyszyzacja, fascynacja jakimiś fetyszami. Ciemna strona człowieka. I tam z, jedno, z jednej strony jest to, ale z drugiej strony jest to pokazane w głębszym spojrzeniu. Tutaj, znowu się powtarzam, będę, jest... Spojrzenie takie, które z osoby tej czyni, znaczy nie z tej osoby, bo tutaj nie chcę powiedzieć, że wiesz, że reżyser nie ma jakby wyczucia co do tego rodzaju ludzi dotkniętych taką chorobą, no nie? Tutaj nie ma nic takiego, tutaj, żeby, wiesz, żeby reżyser był niedelikatny, albo żeby, żeby nie było jakiegoś takiego, takiej kultury w opowiadaniu o tym. To wszystko tutaj mm -hmm, jest. Tak jest. To wszystko tutaj jest i, i, i to jest dobre. Tylko po prostu, no, to jest rozrywka. O, to jest rozrywka. Cho, by, o, może tak podsumuję, że jakby, wiesz, no, po tym filmie ja się nie zastanawiałem. No, może to jest kwestia wrażliwości tutaj. <głosy> tutaj Szymas jest wyjątkowo uwrażliwiony na obraz, że, że takie myśli o samobójstwie, no to mm, jemu się nasunały, nasunęły. Ale ja tutaj jednak jakby po seansie mm, analizowałem te wszystkie wizualne aspekty jak to dobrze jest zrobione jak montaż jest świetnie przeprowadzony jak to połączone fajnie z dźwiękami z muzyką z lokacją no, ze scenografią to, to wszystko, jak to wszystko ze sobą gra na poziomie filmowym no ale myślę że się zgadzamy że właśnie że to wszystko gra no i moim zdaniem gra bardzo dobrze tak to jest kino rozrywkowe to jest kino gatunkowe to nie wiem, to też nie jest Funny Games, bo nie ma tego wszystkiego, co było w Funny Games, ale dla mnie jako Home Invasion to to jest jeden z najlepszych filmów z tego właśnie nurtu w tej konwencji ever i naprawdę ja go od razu dodaję do mojej ścisłej topki jako Home Invasion to dla mnie to jest 10 na 10 no wiesz co, ja bym tutaj chyba, no, znaczy Noc żywych trupów na pewno jest lepsza znaczy na pewno, na, na pewno no jest, jest lepsza, jeśli chodzi o Home Invasion i wkład w, kin wkład w kinematografię. No tutaj Harze raczej wkładu większego nie będzie miał. To jest taki jednorazowy wystrzał, taki yy, naprawdę dopracowany i, i dobry, przemyślany. No, ja nie jestem aż tak, wiesz, że, że to jest mój ulubiony, zaraz film. Dla mnie jest to dopracowany, choć tam jedna taka scena, o której może mógłbym powiedzieć w strefie spoilerowej była taką kliszą, która mnie troszkę denerwowała. Hmm, może były tam takie dwa momenty. A poza tym film trzymający w napięciu, który polecam zarówno dla męskiej, jak i żeńskiej widowni. Dla żeńskiej Właśnie dlatego, że jakby jest tutaj taka wrażliwość reżysera w pokazywaniu tego świata, czyli coś, czego nie ma w takim typowym męskim kinie, typu powiedzmy tam, kinoakcji Arnold Schwarzenegger i tak dalej. Tutaj jest jakby wejrzenie w zmysły, uwrażliwienie na zmysły, na odpowiednie zmysły o oka, y, smaku, y, słuchu, dotyku również, bo ona tam też y, poprzez dotyk coś jest w stanie wyczuć poprzez drgania y, i dla mnie jest to bardzo mocne 8 na 10. Y, być, może, być może jak kiedyś wrócę do tego filmu, to podskoczę do, do dzieła doskonałego, czyli do dziewiątki, no ale tutaj może we strefie spoilerowej przekona mnie Szymas co do tych moich klisz. No to... Ja się z tym zgadzam, bo ja powiedziałem jako Home Invasion, to naprawdę jest dla mnie film niemalże idealny w swojej klasie. Jako po prostu film, horror, to myślę, że też na razie bym dał właśnie jakąś taką ósemkę, może coś więcej, no ale na razie, tak jak ci mówię, ja jestem zachwycony pod wieloma względami i ja też szczerze, mm -hmm. serdecznie wszystkim polecam, przy czym broń Boże, to nie jest film na jakąś imprezę do piwa, czy czegoś takiego, nie, tutaj dobrze tak. się skupić i dobrze też oglądać, może nawet właśnie w izolacji, tak dosłownie, nie, w, jak... w izolacji i, i naprawdę polecam W Lesie, to jest też taki typowo wakacyjny film, bo weźmy pod uwagę, że on się zaczyna tak sielankowo. No wiesz, pierwsza scena, ja chciałbym być w tym lesie, wiesz, z jakąś książką, czytać sobie, być tam z tymi bohaterami, być może zaraz przyjdzie chłopak tej dziewczyny, czy tam jakiś jej narzeczony. Wydaje się, że wszystko jest bezpiecznie, jest sympatycznie, miło. Czyli właśnie tak jak w filmach wakacyjnych, które zdefiniowałem w swojej serii podcastów, i przede wszystkim, jeżeli tak będziecie, znaczy ten film działa, jakby niezależnie od tego, gdzie go będziecie oglądać, to, to jest najważniejsze dla thrillera, że on działa y, i dobrze gra na emocjach, natomiast no, ja jestem takim fanatykiem trochę dopasowywania filmów do, do scenerii, dlatego po prostu na to zwracam uwagę i jeżeli ktoś będzie miał taką możliwość, no to czemu nie? Hmm. Jeżeli będziecie mieli taką możliwość, no to rzeczywiście nie ma problemu. Może nawet jeszcze lepiej będzie wam się to oglądać. W każdym razie Raczej w izolacji, na spokojnie, gdzieś późnawo, po ciemku, może nawet na słuchawkach. Właśnie na słuchawkach w sumie, bo ten właśnie. dźwięk jest bardzo ważny. Ta, I naprawdę o łatwo się wtedy wczuć już od tego samego początku, bo na samym początku macie absolutną ciszę po chwili te właśnie konkretne dźwięki. Mhm. no W ogóle świetne zagranie, tak bardzo mi się to podoba. I, i tak samo trailer, w którym tak naprawdę jest mało dźwięków, odgłosów, dialogów, chyba nie wiem, czy tam są, może te dwa zdania są powiedziane. I tutaj ten trailer jest trailerem do polecenia, jeżeli ktoś jeszcze się nie zdecydował na seans, bo ten trailer myślę nie zdradza za wiele, tylko jakby zachęca i pokazuje i częściowo już ukazuje sam styl filmu, czyli właśnie granie na dźwiękach i muzyce fajna, fajna rzecz i no ogólnie myślę dobry film, warto znać a my teraz pożegnamy się ze wszystkimi którzy jeszcze hasz nie widzieli i przejdziemy do strefy spoilerowej uwaga spoiler to co? Ty masz jakieś zastrzeżenia, bo ja mam jedno zastrzeżenie, które zapamiętałem, bo tam było więcej, ale sobie już nie przypomnę. No powiem to powiem ci, że ja właśnie tak szukałem trochę rzeczy, których mógłbym się przyczepić, tak sobie myślałem, kurczę, dlaczego bohaterka na przykład nie szuka telefonu w momencie, gdy wie, że ktoś się ma osacza, ale po chwili się skapnąłem, że nie, no przecież ona już wie, że tego telefonu nie ma, bo dostała wiadomość z tego telefonu. I tak kilka miałem takich momentów, gdzie myślałem, dlaczego na czegoś nie robi i albo robiła to chwilę później, albo nie robiła, bo nie mogła tego robić. Tak naprawdę ja tutaj nie widzę jakichś szczególnych głupot, bzdur, błędów, ale nie wiem, powiedz, co tobie się tak rzuciło w oczy, co ciebie tak wkurzyło. Tak, więc to jest naprawdę strefa spoilerowa, więc uważajcie. Klisza, klisza czyli przychodzi po pewnym czasie chłopak, Myślimy, że to jest chłopak głuchoniemej, ale to jest chłopak tej jej koleżanki, która została na początku zamordowana przez mordercę. Tak, w ogóle może przypomnijmy na wypadek, gdyby ktoś słuchał nas nie na żywa, tam po roku, dwóch, trzech, bo to wygląda tak, że na początku przychodzi do niej miejscowa dziewczyna, ta dziewczyna potem wychodzi i na nią napada psychopata i psychopata ją, ta dziewczyna próbuje uciec i właśnie biegnie do domu medi, bo prawdopodobnie tam jest bliżej biegnie i wali tam w drzwi do kuchni, ale Medi nie słyszy jej z oczywistych powodów, jest głucho, nie ma. I ona tam właśnie krzyczy, Medi, Medi, morderca ją dopada i ją zażyna. I to w taki sposób, że my od razu wiemy, że to nie jest po prostu jakiś kogoś, który chciał sobie zabić, tylko to jest jakiś psychol, jakiś pogąbaniec totalny. I... Tak, bo robi to w brutalny sposób, przesadnie brutalny. Tak, ale nie brutalny wizualnie. On po prostu, my widzimy tylko, że on ją no, wbija jej nóż w żołądek kilkanaście I przekręca razy pod chyba. rząd. Tak? Ale my nie widzimy na przykład krwi, jeli, czegoś takiego. Nie, to jest pokazane w ten sposób, że my czujemy dyskomfort. Wiemy, że to jest psychopata, ale to nas nie obrzydza w ogóle. To, to jest świetnym zagraniem i kolejny plus dla filmu ode mnie w tym momencie. Tak, I tak. Potem, nie ma tutaj gory. Tak. I ten facet po prostu y, widzi, że ta medi nie reaguje i zaczyna go to trochę fascynować. Tak zaczyna też pukać, tak y, tam z, Sprawdza, czy na pewno nie słyszy. No Jak już widzi, że nie słyszy, postanawia się zabawić. I właśnie zabiera jej telefon z domu, robi jej perfidnie zdjęcia z ukrycia, a potem wysyła jej je z jej telefonu na jej laptopa i jeszcze wyłącza prąd w domu i w ten sposób odcina ją totalnie od świata. Nie ma telefonu, nie ma internetu, komputera, nie ma prądu. No i jest totalnie osaczona. No i teraz właśnie dochodzimy do momentu, gdy ona jest w środku domu zamknięta i ten chłopak Medi, który wiedział, że chłopak tej miejscowej dziewczyny, który wiedział, że przyszła do Medi, przychodzi zapytać, czy wie może co u niej i w tym momencie spotyka naszego psychopatę, który udaje glinę. Tak troszkę dziwnie, nagle zaskoczenia, no ale cała sytuacja jest dość dynamiczna, nieprzyjemna, jest środek nocy, nie? Tak. No i właśnie tutaj dla mnie jest ta klisza po prostu, że jakby fajnym rozwiązaniem dla mnie byłoby, gdyby ten chłopak zorientował się, że coś jest nie tak. No bo, no bo to ewidentnie było widać, że coś jest nie tak. A nawet nie patrząc z perspektywy fabuły i scenariusza, no to z perspektywy widza. Ja lubię jakieś takie bardziej no, nowatorskie rozwiązania, to może jest złe słowo, bo tutaj jest dosyć nowatorsko, już, już przez, przez tą narrację pierwszoosobową, tak jakby, ale no, jest kilka tych klisz czyli właśnie ta, ta klisza z tym facetem. Ale właśnie, to, że, wiesz, to, że on przychodzi, no to okej, okay, to jest pewnego zaju klisza, ale to daje milion nowych rozwiązań twórcom, tak, i pod tym względem mi się to podoba, ale to, że nasz psychol nagle udaje glinę i tą latarką świeci po oczach temu facetowi i drze się tam, na kolanach padnie i tak, ręce do góry, coś tam, to to było genialne, bo to nawet, mnie to bardzo zaskoczyło i ja sam nie wiedziałem, co się dzieje w ogóle, a w gruncie że on tak wyglądał, że w sumie mógłby być jakimś tym zastępcom tak miejscowym. Wiesz co, mnie też to zaskoczyło, ale to jest motyw już, już znany, wiesz, w Leonie Zawodowcu, czy w, w Milczeniu Owiec, gdzie, gdzie morderca przebiera się za dobrego i za policjanta i przemyka. To było dobrze wykorzystane Ale to było nielegodne, Akurat, nielegodne właśnie, bo on to też tak odebrał, że ja sam właśnie tak. mówię co się dzieje, ja sam tak. bym zgłupiał. No, no, ale właśnie... Dobrze, ale właśnie ten, ten, ten, ten chłopak za mało zadziałał. Chodzi mi o to, że tutaj jeszcze mogę się nie dość, że do wrażliwości widza, że odwołać to do pisania scenariusza, że postać, dana postać zawsze jakby powinna jak najwięcej działać, powinna iść do przodu I jeżeli wprowadzamy już postać kolejną, no to tutaj ta postać zostaje wprowadzona tylko po to, żeby ona potem znowu została zabita i to mnie troszkę tak te, taką kliszą też też trąca, bo e, wprowadza ją no i znowu ją zabija. No jest, To jest taki epizod, tak naprawdę, w, w, w strukturze scenariuszowej. Tak, ale ten można by wyciąć i wiesz, film by nie stracił. I Nie też do chodzi. końca, bo ten epizod posuwa ogólną akcję do przodu, bo po pierwsze osłabia naszego psychopatę, po drugie, uświadamia medi, że e, jedyna nadzieja tak. E, Przepadła, że jest znana tylko na siebie, a powtórę sprawia, że nasz psychopata właśnie dochodzi do wniosku, że czas zadziałać, że czas powoli kończyć gierki, szybko tylko dojść do siebie po tym ataku właśnie tego mężczyzny, który go trochę zaskoczył. I przechodzimy dalej. tak, A poza tym tak naprawdę ta postać została wprowadzona i niedługo później zabita, ale my nie wiedzieliśmy właśnie, do czego to zmierza, tak? bo ona miała szansę dużo namieszać, namieszała troszkę, ale tak czyś jak moim zdaniem wpłynęła na fabułę, bo właśnie psychopata jest trochę bardziej osłabiony, ale zarazem bardziej zdeterminowany, już chce zakończyć to wszystko, więc wiemy, że zaraz dojdzie do tej eskalacji, do tego ostatecznego starcia i dlatego mnie ta scena w ogóle nie przeszkadza. Dobra, nie będę tutaj prowadził polemiki, powiem jeszcze dalej, że tam jeszcze chyba była taka scena, że ona bierze tą kuszę i kiedy morderca jest, ma jego uwaga odwrócona, to ona wychodzi z domku i strzela do niego bodajże. Mhm. I coś tam nie wypala, kusza nie wypala, albo coś się okazuje, że nie trafia. Nie, ona strzeliła, tylko, że no pierwszy raz to robiła, tak? Nie wycelowała jakoś super dobrze, a czy trafiła go? ale nie zabiła, a że ta kusza no ciężko jest naciągnąć sięciwe w kuszy takiej nawet półautomatycznej, to po prostu nie jest w stanie tego y, drugi raz szybko zrobić, więc próbuje się chować no i tak, no właśnie, więc moim zdaniem też bezsensowne było to, że ona strzelała z tak dużej odległości do tego człowieka, kiedy on był całkowicie... No ale całkowicie... ja co miała podejść do niego, przepraszam, nie ruszaj się, celuje. No nie, ale ona miała bardzo dużo czasu, chyba wtedy, kiedy oni walczyli, tak? I ona też jakby tam chyba, czy, nie pamiętam już, czy ona mogła pomóc w tej walce. To też było, nie dość, że to było kliszą, to też było denerwujące, znaczy no, no, klisza zawsze jest denerwująca dla yy, widza. I to też mi tak troszkę się nie podobało z tą Ale duszą. ona jak miała pomóc w walce? Ona nie wiedziała jak długo tamten facet będzie w stanie utrzymać naszego psychola. Wyobraziła sobie przecież to, czy da radę uciec i doszła do wniosku, czy nie da rady. Ona ma okaleczoną nogę, także właśnie pogorsza się wolno i ma słabe ręce. Czym miałaby go zabić? Zanim ona by doszła po jakiś nóż czy coś i z powrotem wyszła, to już by mogło być o wiele za późno. gołymi rękoma... No i że nie... ona... Z... Ona zamiast wyobrażać sobie właśnie i tracić czas na to szacowanie, czy ona ucieknie, czy nie, to ona wtedy właśnie, kiedy ich było dwóch i mieli przewagę, to ona mogłaby działać. Ale to szacowanie Ale tutaj... to była sekunda, tak aby ona nie słyszała, co tam się działo. Ona nie miała bladego pojęcia, co się działo. Ona może myślała, że właśnie tam ten koleś, ten psychopata chce zabić tego faceta, który przyszedł, dlatego właśnie walnęła w to okno. Ona nie miała bladego pojęcia, co tam jest grane. Ona przecież nie zrobiła tego, by właśnie sobie przeszkodzić. Jak to walnęła w okno? No bo ona wybiegła, tak? I w tym momencie ten mężczyzna, który przyszedł, yy, został dźgnięty nożem. Podbiegła do wyjścia, zobaczyła, że jest ten facet. No ona nie może krzyczeć, tak? No to jak miała zwrócić na siebie uwagę? I wtedy nasz psychopata dźgnął nożem mężczyznę chłopaka A, znaczy nie, ja nie, ja nie mówię o tym, że ona nie dała znać temu człowiekowi o tym... Bo to tam była chyba scena właśnie grania na napięciu, że on jej nie widzi, a ona próbuje mu dać znać, to tam chyba jakoś to było ok. E, tylko właśnie chodzi mi, mi o to, że no, ja już tutaj mówię, no, stoi na straconej pozycji, bo szczegółów nie pamiętam. Jedyne co zostało mi w głowie to te moje tutaj wątpliwości, więc musielibyśmy, wiesz, tę te, drugą połowę filmu obejrzeć jeszcze raz wspólnie, jakby na bieżąco dyskutować, bo, bo pamiętam, że tam mi coś nie grało, nie podobało się no. i że te klisze były tak. Kilka, kilka było, które mnie wkurzyły. No, więc... no wiesz, która, tu jest trochę takich rzeczy schematycznych, a to ja powiedziałem na tym początku, że to jest film jednak konwencjonalny, schematyczny, ale pomimo wszystko moim zdaniem to jest najlepsze wykorzystanie tych klisz, jakie tylko mogłem sobie wyobrazić, bo nawet sam finał, tak? Fakt, że dziewczyna jest osłabiona, no ale udaje jej się sięgnąć korkociąg i powalić nim psychopatę, no to też jest bardzo ograne, tak? Że osoba, która jest dobijana w ostatniej chwili sięga ręką po jakiś nóż, coś tam, tak? I go zabija, ale właśnie ten korkociąg był kilka razy, jak nie kilka naście w kamerze po drodze, tak? I pomimo wszystko to było... W po tak podprowadzane, że to nie była scena zupełnie od czapy, że właśnie bohaterka powinna już zginąć, a tu nagle znikąd pojawia się nóż tuż obok jej uda tak i ona wtedy go szybko i kroi tego naszego antagonistę. Nie, tutaj to wszystko było tak podprowadzane, że nawet tak coś było schematyczne. To mnie to nie przeszkadzało. Znaczy, no, ja może bym bardziej też wymagał, żeby w rozwiązaniu tej zagadki, w cudzysłowie, nazwijmy to starcia, starcia w mhm. rozwiązaniu z tego starcia, kto wygrywa, żeby nie decydowała siła bo jednak do tego się sprowadza ten finał że oni już tam się wiesz tarzają razem jest starcie jak na ringu ale bokserskim. właśnie nie siła zaważyła na koniec zaważyło to, że ona najpierw wyczuła oddech na swoich plecach i zdążyła okaleczyć go i uciec, a po chwili psikała mu oczy, co też udawała że już jest nieprzytomna i wykorzystała jego pewność siebie i psiknęła mu po oczach jakimś sprayem na owady, czym go na chwilę oślepiła i jeszcze włączyła alarm, czyli właśnie ona jako słaba jednostka wykorzystała jednak mm -hmm, jak to, co mm. miała pod ręką, ale to też nie było rzecz od czapy, bo to ten, też, ten spray też tam leżał już wcześniej i ona niego patrzyła, ona wyciągała rzeczy z szafki, patrzyła co tam ma. Więc to wszystko było dla mnie na cały czas wiarygodne. i Jeszcze odpaliła ten alarm, który też się pojawił wcześniej w jakiś sposób i po prostu myślała, tak, co mogę zrobić, co mam pod ręką, w jaki sposób mogę dać sobie jakiekolwiek szansę i ona go dzięki temu właśnie bardzo mocno osłabiła w końcówce i ostatecznie wygrała tak troszkę, no ten los jej dopomógł, także obok leżał ten korkociąg, ale pomimo wszystko, no właśnie to nie było tak od czapy, że ona powinna umrzeć 10 razy, a potem chwyta za nóż, którego tam nie było, tylko pogadziła sobie na tyle, na ile mogła, no i na koniec jakimś cudem jej się udało, ale my chcemy, żeby jej się udało jednak, więc to też mi nie przeszkadza, bo ja chcę, żeby ona jakoś go tam powaliła, tak? No chcemy, chcemy, ona raz tylko w filmie mogłaby umrzeć, tam jak dostaje z tej kuszy chyba, nie? Znaczy wtedy dostaje w nogę, więc to też tak. Ej, właśnie i kolejna no. sprawa skóra. Nawet jak dostała w tę nogę z kuszy i ona sobie wyciąga bełt, nogi, to to też było piękne, że zazwyczaj w takich scenach to ludzie sobie, nie wiem, łamią go bełta, jak gdyby nigdy nic, czy ten ten bełt, nie wiem jak to się odmienia, szczerze mówiąc, przepraszam, no. albo właśnie wyrywają sobie i robią jakiś byle jaki opatrunek i jak gdyby nigdy nic się nie stało, a ona po pierwsze kuleje potem cały czas, a po drugie ona sobie tę ranę opatruje w międzyczasie, polewa właśnie jakimś tam spirytusem, czy czymś tam odkaża ją i jest pokazane, że taka rana po bełcie to jest rozorana noga, że to jest dziura w ciele, masa krwi i to też było świetne, że taki niby szczegół, nie? ale można by to tak spłucić i właśnie schematyzować. Na no, zasadzie po prostu bohaterka została ranna, a tak naprawdę nic się nie stało. A tutaj nie, jak została ranna, to została ranna, trzeba to odkazić. Jest dużo krwi, dużo bólu i my to wszystko widzimy i czujemy. Dlatego, no tak jak mówię, dla mnie wow. No tak, ale to dla mnie też nie jest jakieś kurcze, blade osiągnięcie, że, że nagle, kurde, wiesz, w filmie masz, yy, dostała kurde hita i yy, są tak konsekwentni, że urwało mu nogę, a facet bez nogi i, i bez nogi ciężko mu chodzić do końca ale filmu. No ile dla mnie razy to jest nie kurde wiem. normalne, że tak powinno ale być. Właśnie... No, ale ile razy, ale to nie porównuje. Ale w jak bardzo często jakich, właśnie jakich shitowych filmów. Ale... No to ja się zgodzę, no to jasne, że tak jest. No, no to, to jedynie tutaj jest postawiony na realizm no to plus, no to ja daję plus no. z tych wszystkich chwytów, które ty wymieniłeś to najbardziej mnie się podobał ten oddech, że właśnie ona ma wyczulone zmysły i ona po prostu, wiesz Poczuła, usłyszała, nie usłyszała, tylko poczuła właśnie muśnięcie jego, jego oddechu na, na karku i dzięki temu go zabiła. No to jakby z tych elementów jest najmniej schematyczne i takie ciekawe, nowatorskie, no. czego jeszcze nie widziała. I ta jego pewność no. w siebie w tym momencie super topu. I słuchaj, jeszcze taka jedna rzecz, bo właśnie nasza bohaterka teraz już możemy powiedzieć, zwycięża, Tak pokonuje naszego psychopatę, jest zniszczona psychicznie i fizycznie, ale zwycięża i ja się tak się zastanawiałem, bo ona właśnie od początku była na naprawdę straconej pozycji i to tak mocno straconej, bo nawet jako jednostka zdrowa, myśląca, jakoś tam sprytna, radząca sobie w życiu, pomimo chociażby tej niepełnosprawności, no to była osaczona przez jakiegoś psychola z kuszą i nożem, a sama była zamknięta w domu, do którego on teoretycznie w każdej chwili mógł się dostać, może nie tak łatwo, bo tam też te szyby były no nie tak po prostu łatwo tłukące się i mogła się tam jakoś zamknąć, no, ale jakby chciał, no to by nie... Pancerne szyby to były chyba, nie? No, ale no, jakby chciało, to... to... O, właśnie! Tu mi się przypomniało, że to nie do końca właśnie było wyjaśnione i nie do końca wiedzieliśmy, czy to są pancerne szyby, czy to są zwykłe szyby i ten morderca pozostaje na zewnątrz ba bawiąc się w kotkę i myszkę. Znaczy, jakby... nie. On pozostaje na zewnątrz, bo chce się bawić w kotka i w myszkę, ale jak gdy już chce się dostać do środka, to się okazuje, że ta szyba po prostu nie pójdzie za pierwszym uderzeniem, tylko trzeba w nią tłuc trochę dłużej. Okej, okay, no dobra. Bo on, on może, on sam mówi od początku, że ja mogę wejść, tylko, że zabawimy się tak, że wejdę wtedy, gdy będziesz chciała umrzeć. To też jest straszne właśnie, że ten koleś po prostu ma tak nawalone w głowie za przeproszeniem, że no tak, ale ta kobieta jakby, gdyby wiedziała, że ona ma hartowane szkło, no to ona by się tak nie bała, inaczej by może to... Tak, ale tak czy siak, słuchaj, przez może, nie wiem, no nawet wywalić mogę, czy drzwi po prostu, czy wjechać autem. Diabli wiedzą w ogóle, czy, co tam się no, dzieje. ale to by mu dłużej zajęło, chłopie. No to by musiał, nie wiem, wyrąbać, musiałby zrobić taran z jakiegoś drzewa, Ale to lasu. nie wiem, to mógłby to bym... wejść może na piętro, czy coś... Ciężko powiedzieć, bo o tym tak czy siak, nawet jeżeli te szyby, bo one, wiesz, pancerne, ja nie wiem, czy to, pancerne to jest dobre słowo, one były jakoś tam wzmocnione, tak, że nie pękły od razu całe. No tak, ale no ja też, są szyby, są takie szyby, które są zbrojone, wzmocnione. Że z, nie przebijesz tym, nie przebijesz na, tam z, z broni. O to mi chodzi. Jeżeli my byśmy wiedzieli, od samego początku. Ale my do tej pory nie wiemy do końca, jakie to są szyby, tak? No właśnie i to też mi się nie podoba. Bo jednak to ma... W... Ja, ja do tego momentu, kiedy tam ktoś nie zaczął walić w szyby, ja się zastanawiałem, no kurczę blade, czy on się tak droczy, czy on nie wie, że tu są dobre szyby, czy są złe... Tak, wiesz, troszkę było ale to Ale nie... on się droczy, on przecież mówi wprost i to widać, że on mógłby ją zabić kilka razy. Ale skąd on, no ja wiem, ale skąd on to wiesz, jakie tu są szyby? Ale to nie, nie jest istotne. Nie widać na oko. Właśnie o to chodzi, to nie jest istotne. No właśnie dla mnie film. jest. Nie, bo skóra, on, dla mnie on jest, bo dopiero na sam narad... koniec, gdy się przebija, to się wkurza, że ta szyba nie puszcza za pierwszym razem, a przez cały film no on się bawi, więc dla niego to nie jest ale... istotne. I w związku z tym dla nas też nie do końca, bo on tak czy siak ją osaczył w domu na całą noc, więc jakby tłuk w ten szereł przez całą noc, to by się tam dostał w końcu, tak czy siak. No nie wiem, nie wiem, czy by się dostał, bo może są takie szyby, żeby tłuk młotkiem i by to, to, to nie poz nic by to nie dało, bo się, że on są. wszedł przecież do tego domu właśnie. Proszę? On wszedł do tego domu, tylko że przez no okno to, w łazience To, to chyba. rozumiem, to rozumiem, że on wchodzi i wychodzi, bo on ma możliwość, ale on wychodzi, bo on chce się zabawić. Ale... Yy, ale nie ty... na koniec mówię, że też wszedł, tylko że przez okno w łazience bodajże. No właśnie, i tam nie już nie pamiętam dokładnie, ale też no, musiałbym drugi raz obejrzeć. Bo weźmy pod uwagę, kto jest bohaterem. To jest pisarka, y, która jak robi sobie taki domek, y, no to podejrzewamy, że ma kasiorę, wiesz. Siedzi sobie, taka praca w domku, no to raczej by kupiła takie bezpieczne szyby. No dobra, ale już dajmy spokój z tymi szybami, mm -hmm. bo tutaj mi się przypomniała jeszcze jedna taka super scena. Y jak ten morderca, wiesz, przyprowadza ciało tej martwej kobiety o Jezu. pod szybę, nie? <śmiech> <śmiech> Dobre to było. Tak. To była chyba jedna z lepszych Bo scen. Facet, y tę martwą kobietę gdzieś tam zaniósł, pod, no gdzieś wrzucił ją w lesie, ale potem stwierdził, że mu się przyda i w ten sposób zniszczy psychicznie też naszą medii. I nasza bohaterka chowa się w jednym spokoju, a on przy, przyciąga te zwłoki tam po pewnym czasie i zaczyna stukać taką no, ręką tych zwłok w okno. No i to tak ryje, banie też, gdy się to ogląda. A do tego, mm. przez to, że ten facet jest tak rąbnięty, ja się przez chwilę bałem, że on jeszcze zgwałci te zwłoki tam na miejscu. Do tego oczywiście nie dochodzi na szczęście. Ale bo on też ją tak rzuca mhm. na, na brzuchem na jakieś tam podwyższenie, nie wiem co tam było, czy jakiś stopień, czy jakiś pień i to przez chwilę tak wygląda, że jeszcze mógłby, mogłoby dojść do jakiejś strasznej sceny, ale właśnie tutaj nie ma tej obrzydliwości, tu wszystko się opiera na takim po prostu dyskomforcie i napięciu, więc super. No on uczynił taką marionetkę z tej, e, z tej zabitej Koleżanki, i właśnie tak poruszając nią specyficznie, jakby ożywił nią, jakby ona, prawda, powrócił, powróciła do żywej i, i dobijała się do e, koleżanki, która jeszcze żyje. I my nawet nie wiemy, czy może ona ożyła, no nie, czy ona jeszcze, jakby była nie do końca zabita, i jakimiś tam ostatnimi siłami chce się dostać do środka. No nie, nie? no ja już to, wtedy, bo to było tak, właśnie ten dyskont. Nie, na, to było tak pokazane, że najpierw jest sam cieni, ty nie wiesz, co idzie, i ty, ty nie. Wiesz, Ale na pewno a potem bym nie pomyślał, się... że ta ożyła, czy co? No a ja ci mówię, że ja tak myślałem, okay. bo najpierw jest pokazana jej twarz, a dopiero po chwili widz się orientuje, że ona jednak jest całkowicie nieżywa, bo ma nieruchome oczy. Mm -hmm. I zresztą w sam fakt, że ten no. morderca jest w masce na początku i to takiej prostej, ale strasznej masce, a potem właśnie gdy bohaterka stwierdza nie znam twojej twarzy, tak niczego nie wiem po prostu zostaw mnie, a ja nikomu nic nie powiem, a koleś zdejmuje maskę i zaczyna do niej mówić teraz widzisz moją twarz, nie mogę odejść tak? to to też było tak Prosta rzecz, ale tak jakoś chora i nieprzyjemna dla mnie. Też wywołała we mnie tak negatywne emocje od razu. No wiem, wiem. Dobra rzecz, ale już też takiego coś widziałem. Taki motyw w paru filmach. Ale czy to czy musimy powiedzieć, że to jest w takim razie połączenie y, Home Invasion ze Slasherem, nie? No trochę tak, tylko, że właśnie, bo nie chciałem używać tego słowa Slasher w tym kontekście, dlatego, że Slasher kojarzy mi się zawsze jednak y, z mamy charakterystycznego mordercę, ale też dużo tych jego ofiar, zabijanych w konkretny sposób, a tutaj tak naprawdę właśnie mamy jedną ofiarę i później ten tę... No nie, on tutaj chciał wybić czy... wszystkich. No tak, ale Wybił mamy jedną sobie... ofiarę na początku, potem drugą. I, I co? No i kotka. No dobra, ale w skali mikro wybił wszystkich. No to jest ewidentny slasher, bo nawet nie mamy e, motywacji głównego bohatera, e, głównego mordercy. No, no to może. To stricte slasher. Ale no. właśnie nie było też tego epatowania samym morderstwem w taki typowy dla slashera sposób. Ale to już nieważne, bo teraz wchodzimy w takie detale. Okej, okay, zgadzam się, że może można by tak to powiedzieć. Słuchaj, jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, bo no. Właśnie ja ta nasza bohaterka jest, jak już mówimy o slasherze, no to można by powiedzieć, że jest taką final girl trochę. Nie? Tą kobietą, która odnajduje w sobie jakoś siłę, wykorzystuje otoczenie i swoją umiejętności, by pokonać tego męskiego antagonistę ten męski pierwiastek symbolizujący zło i wygrywa. Ale właśnie przez to, że ona była w tak złej sytuacji, to ja przy, naprawdę przez pierwsze pół filmu, co najmniej, zresztą prawie do końca myślałem, że ona może naprawdę zginąć że ona może umrzeć, że ten film może mieć tak pesymistyczne zakończenie, że mnie po prostu już zmiażdży, że ja się załamie totalnie tego dnia, bo hmm. no ona była w bardzo ciężkiej sytuacji i nawet jak miała fajne pomysły, to jednak przez tę swoją niepełnosprawność i potem też osłabienie fizyczne nie radziła sobie w tych sytuacjach i morderca cały czas miał jednak przewagę i naprawdę przez długi czas myślałem, że może ona zginie i teraz tak powiedz mi, czy ty w ogóle kojarzysz takie filmy, w których taka właśnie prawie, że Final Girl ginie, i, a nawet jeżeli nie kojarzysz to, czy wyobrażasz sobie w ogóle, że ten film mógłby się tak skończyć, tym takim negatywnym zakończeniem, że jednak tak. psychopata wygrywa? No, jest dużo takich filmów przecież, typu właśnie takich. E, ostatnio przypominałem sobie wa, wakancji. Mm -hmm. e, była taka masa, taka, znaczy nie masa, tylko taki nurt jest. Mi się wydaje, że wiesz, rodzinka czy jakaś para też takie filmy wakacyjne jadą gdzieś, na przykład Wolf Creek czy Bad Turn. Gdzie spotykam jakichś redneków. Um, no, często się to pojawia, no chociażby, to, no to bardziej. W Ale nie takich... chodzi mi o to, skóra. Nie chodzi mi po prostu o negatywne zakończenie tylko o to, że mamy właśnie tę maltretowaną kobietę przez większość filmu, nie? I chodzi no. mi o to, że. Właśnie tak jak powiedziałem, że gdyby ten film, on się mógł tak zakończyć i to by było bardzo mocne zakończenie i ja się tego spodziewałem wręcz w pewnym sensie i w pewnym momencie, ale z drugiej strony po się sobie pomyślałem, że czy to by nie było jednak złe zakończenie, w tym sensie, że to by totalnie po pierwsze niszczyło funkcję terapeutyczną horroru, tak? bo by sprawiło, że ta walka ze złem nie ma sensu, bo to i tak zwycięży. Po drugie, czy to by nie było wtedy zbyt jakąś, nie wiem, jakąś taką perwersyjną ucztą dla jakichś naprawdę psychopatów, no bo ta właśnie maltretowana kobieta, która jeszcze na koniec ginie, właśnie porządek tego świata przedstawionego nie zostaje przywrócony. Zastanawiam się, czy to by nie było wręcz wbrew konwencji jakoś, bo to nie byłoby po prostu złe zakończenie. Bo jeszcze gdybyśmy mieli wątek nad przyrodzony, wiesz, jakieś potwory, demony, ząbiaki, no to okej, okay, po prostu mamy choćby na przykład wątek apokaliptyczny, no i apokalipsa, wszyscy giną, czy coś takiego spoko, tak, czy po prostu jakieś demony pradawne, przesilne, okej, okay, jestem w stanie to jakoś kupić, ale w przypadku właśnie takiego fajtu, starcia, jeden na jeden mężczyzna, psychopata, bezbronna kobieta, to... Nie myślisz też, że to właśnie by było problematyczne w jakiś sposób, gdyby to się zakończyło jednak źle? Wiesz no, nie rozmyślałem nad tym, bo zakończyło się happy endem. No wiem, ja też teraz teoretyzuję tylko, tak, bo uznałem, że to w sumie ciekawy wątek. Oczywiście znaczy, wiesz co, dla mnie ten film no, nie ma jakiegoś takiego jakiegoś przesłania. Tak odczytywanie go pod kątem takiej analizy, no to... Znaczy nie, no wiadomo, że można analizować każdy film, tylko, że to, czy by się tak zakończył happy endem, czy, czy bad endem, no to dla mnie i tak byłoby... Znaczy nie byłoby wynikiem konstrukcji cało przewidzianej konstrukcji od początku do końca, tylko po prostu... Wynikiem jakiejś, no nie wiem, ostatnich pięciu minut filmu, gdzie, o, rzeczywiście, ona straciła więcej krwi, a jemu się udało. Bo z... No nie wiem, ja tutaj nie widzę wiesz, żadnych wątków, znaczy. feministycznych, jakichś tam można. No, że kobieta wygrywa, no nie, ale. Znaczy, nie, nie chodzi mi właśnie. Dla mnie, właśnie, ten film jest zbyt płytki, żeby go tak e, analizować, po prostu jest e, znaczy wiadomo, że no kurczę blade rozrywkowe, filmy też pod tym kątem analizujemy, ale, ale o co ci chodzi? No zacząłeś mówić? Czyli ja rozumiem, że właśnie tutaj nie ma jakiegoś wątku, nie wiem, wojny płci, emancypacji czy sekretu. chodzi mi o to, że wtedy właśnie ta pozytywna bohaterka nawet powiedzmy nie, nie chodzi o samą płeć, chociaż płeć jest na tyle ważna, że ona jest właśnie tą bezbronną, jest tą ofiarą, tak? Tą już taką znaną od początku w ogóle literatury popularnej i kultury popularnej. I że ona właśnie po tym wszystkim, co wycierpiała, gdyby miała tak po prostu umrzeć, a ten psychol sobie działać dalej, nie chodzi o. Mogęstwo jest też, który jakoś tam przeżył, tak? Tylko o to, że on by w pełni zwyciężył wtedy. I że to by było w jakiś sposób właśnie to nie było po prostu złe zakończenie, tylko to byłaby taka właśnie totalna apokalipsa dla Wiza, tak? Po to znaczy, no, absolutnie. No zgodzę się, że, że nie byłoby katarzys. No, no właśnie i to no, no. wręcz przeciwnie. Ten cały brud, smutek, złość i napięcie by, to by zostało chyba w widzu, tak mi się wydaje. No tak, ale to w odniesieniu do każdego filmu można tak powiedzieć. Znaczy, do, do każdego filmu, który jest na tyle prosty, tak jakby go ująć w ramy, no Dobrze, że... Ale jak oglądasz no to tak naprawdę nawet jak te wszystkie nastolatki zginą, to mnie to rybka tak naprawdę w dużej mierze. No bo tam one są bezosobowe, a tutaj jednak ta główna bohaterka jest, wiesz... No tak, no... Jest, jest przedstawiona wiarygodnie. Więc wydaje mi się, że ten happy end jest tutaj uzasadniony i dobrze, że się do niego zdecydowano, bo, bo po tej walce można odetchnąć. No, mnie też się tak teraz wydaje. W ogóle, jakbyście, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, mieli jakieś przemyślenia na ten temat, czy jakieś przykłady wam przychodziły do głowy, bo ja teraz tak trochę rzuciłem to z biegu, dlatego skoro ja też jest trochę zaskoczony, i mnie to też przyszło do głowy, tak jakoś nagle, właśnie pod koniec seansu. Te dwa dni temu. Jakby wam coś przyszło teraz właśnie do głowy, jakieś przemyślenia na ten temat, to możecie się podzielić w komentarzach, czy to na blogu, czy na Facebooku. Zapraszamy, może wyjdzie jakaś ciekawa dyskusja. A my teraz... Tak, a my teraz chyba już właśnie odetchniemy. Tak, a my odetchniemy, odpoczniemy trochę po ciężkim dniu i będziemy chyba kończyć ten podcast, nie? Tak. No dobra, skóra, to w takiej pełnej ciszy... Chciałbym ci serdecznie tak. podziękować za tę rozmowę. Proszę bardzo, to ja powolutku, pocichutku się rozłączam. Tak, skóra ja się pocichło wycofuję. Miejmy nadzieję, że nikt mu się tam zaraz do okna dobierać nie będzie że nie ogłuchnie po tym podcaście, po tym nagraniu. Ja prawie ogłuchłem, bo na początku doskoczyły nas jakieś ostre syreny i alarmy za okna skóry, gdy podgłośliłem sobie dźwięk w słuchawkach, ale na szczęście chyba chyba jeszcze słyszę. Skóra, powiedz coś. Mhm. O, chyba słyszę, dobrze jest. No i właśnie będziemy się z wami żegnać, kochani. Serdeczne dzięki za to, że byliście tutaj dzisiaj z nami. Jeżeli nadal nie oglądaliście H, no to zachęcamy do nadrobienia, pomimo wszystko, nawet jeżeli wiecie, czym się skończy fajny film. A teraz tradycyjnie już będę się z Wami żegnał i życzył Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny kolejnym nawiedzonym podcaście. Oh, dobra, w końcu koniec, cisza, spokój No Nawet nie słychać tych szeptów w ścianach W końcu Trochę odpoczynku Trzyma. O nie O nie Boże, znowu Trzymas nie, nie, to się nie dzieje. to się nie dzieje. Boże, to ta ściana? Ja, to się nie dzieje. Nie, to nie dzieje. Po ze mną na Jezu, no dobia, może za tydzień. Ale już się sam... ...siedem dni... ...siedem dni... ...porozmawiamy ...po raz pierwszy... Dobra, jestem gotowy. No to klaszczemy. Na jeden... ...trzy... ...dwa... ...jeden... Ała... Dobra, albo ja mam zepsute słuchawki, albo coś jest z sygnałem, ale no to już trudno. No ale rozumiesz, co mówię, czy nie rozumiesz, bo to jest ważne. Tak, sygna. rozumiem, rozumiem. No dobra. Tylko gdzie niegdzie słychać takie chipsy? <grym> chipsy. A to może ty głodny <grym> jesteś po prostu, co? Może zjedz coś jeszcze? A to zawsze słuchaj. <grym sad> Boże. No dobra, no to startujemy, nie? <grym> tak. No tak. Ja w ogóle nie ogarniam, co się dzieje teraz, ale spoko. Kurde, nic się teraz nie słyszę. Ale przecież nic się nie zmieniło u mnie, no. Ja pierniczę. No chłopie, te. Ty... Halo, halo. Halo, halo. Słychać coś teraz. No to cały czas jest tak samo w sumie. Tak, tylko wyobraź sobie, że jak wyłączam słuchawki i słucham, przez głośnik z laptopa to też słuchać te chipsy. Dobra, no to trudno. Trudno. Słuchaj, zaczynamy, bo... A teraz jak słyszysz? Jest lepiej, gorzej? No teraz jakbyś się bliżej dostawił. Czyli jest lepiej, czy jest gorzej? O, chipsy, chipsy. Poszły. Poszły teraz. Jest lepiej, czy gorzej? Ja się pytam, a nie czy chipsy masz na ochotę. No lepiej, lepiej. No to zostawię tak może. Dobra, ja już nagrywam. U mnie pies wykazał za Ciebie syreny. do dyskusji. Chipsy słyszysz w ogóle? No, genialny Sześć, zacz, Zacznijmy, póki mnie brzuch nie boli. Bo coś czuję, że mnie rozboli, bo mam od problemy, no. Jest sobota, 25 czerwca 2016 roku. Tak? tak. Mówiłeś coś? Nie, nie. No słucham. Jedziesz, jedziesz. Tak? No tak. Film w sumie zbiera pozytywne w miarę recenzje. Odzwoni mi telefon. Przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać. Do widzenia. Proszę zadzwonić jutro. Dobra. Telefon odrzucony. Jemy chipsy w końcu. <laughs> tak. No tak. A w ostatecznym rozrachunku. Boże, znowu dzwoni mi telefon. Czy ja mogę w spokoju nagrać podcast? Nawet nie wiem, co to za numer. No. Proszę wysłać SMS-a, jak to się robi. Nie mogę teraz rozmawiać. Proszę przysłać. A to jest stacjonarny, to mnie nie być na wiadomości. Boże, ludzie, dajcie mi spokój. Jest późny wieczór, po ciężkim dniu. <słyski> Wyrzuciłem jeden telefon za plecy na drugi zaczęli dzwonić. No ale z innego numeru. Dobra, na czym ja teraz skończyłem? Yy, tak, z, o, postanawia, tak? No tak. No jest to Home Invasion. I teraz, boże, cały czas dzwoni. Słuchaj, przepraszam się na chwilę, bo nie wiem, o co chodzi, ale jak no dzwoni tyle odbierz. razy. Nie wyłączę. Halo? Tak? No, tak. Halo, halo, czy mnie słychać? Halo? Boże, jeszcze internet padł. E, mamy pecha. Tak? No, tak. No, ale co? Nagrywamy dalej? No nagrywamy, no. Tylko czy ty przerwałeś Nie, czy... Nie, nie, ja nie przerwałem. Mam cały czas dyktafon włączony. No to ja też, no to po prostu lecimy dalej. Lecimy, teraz. tak. Tak? No tak. <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> nie wiem, co się u ciebie z dzieje, ale brzmi jak apokalipsa. <śmiech> za za <Okay>. oknem. <śmiech> Myślę, że no, się w brzuchu no. buch, czyli zaraz, nie wiem, wybuchniesz. <śmiech> <głos> no tak. No tak. Czekaj, czekaj, czekaj, <głos> przypominam to słowo. Y y y y y y no. No nie mogę znaleźć tego słowa, no. Tak? No tak. Również na, w, w, w, na, na bazie, w, w, znaczy nie na bazie, tylko w kwestii, w skurcze, nie w kwestii, tylko w rysie fabularnym. Tak? No tak. Więc pytanie, czy tematem filmu jest tutaj choroba głucho, głucho Jak to się mówi? Eee... Choroba... Głuchoniemego człowieka. Tak. No tak. Bo dla mnie. Przepraszam. Czy możesz tutaj zamknąć drzwi? Czy możesz tu zamknąć drzwi? Przecież rzucam wale wszystkim, co mam pod ręką. <głosy>